Tomczak odetchnął głęboko i otarł kraciastą chustką otłuszczone usta i wąsy. – Smakowało panu? Pytanie padło z ust działkowiczki, która wraz z mężem zaprosiła go na obiadowego grilla. Oboje byli na emeryturze i spędzali wolny czas na działce. Regina i Franciszek Nowakowie. Bardzo mili, bardzo czynni i oboje pełni szacunku dla jego profesji. Stare pokolenie pamiętające czasy Zomo, Ormo i M.O. Tak, dziękuję bardzo. Nie powinienem nadużywać Państwa uprzejmości, ale jestem bardzo wdzięczny za zaproszenie. Wyrecytował służbiście. Dobór słów zadziwiał samego Tomczaka. Pewnie podłapał je od Antka. Sam z siebie nie naplutłby tylu głupot w tym stylu. Bruknąłby tylko pod nosem coś niezrozumiałego. Ależ nie ma za co. Tak się cieszymy, że policja wreszcie zajęła się tymi kradzieżami. Powiem panu... Że to coś okropnego, żeby tylko kradli, ale nie, jeszcze niszczą. Za moich czasów młodzież biegła do szkoły, a potem do domu, żeby pomagać rodzicom. A teraz łażą, włóczą się, nie mają żadnych obowiązków. A jak potrafią człowiekowi odpowiedzieć, kiedy zwróci im się uwagę? Perorowała Nowakowa. Herbatki? Z cytrynką? Prosto z lodówki? Nieoczekiwanie zmieniła i ton, i temat. — Wspaniale. Podkomisarz był naprawdę wdzięczny. Choć to już koniec września, ale upał niemiłosierny. Od tego chodzenia od altanki do altanki w gardle mu zaschło. — Zaproponowałbym piwko, ale pan władza na służbie. Odezwał się dotąd milczący małżonek jego rozmówczyni. — Niestety, przyznał z westchnieniem Tomczak. Ciekawe, ile kosztuje taka działeczka. Złowiłby rybkę, upiekłby ją sobie na powietrzu, na grillu, skosił trawkę, posadził drzewko. Czemu by nie? A tak między nami. Nowak spojrzał za znikającą w altanie żoną. Chodzi o tego trupa z rzeki, a nie o kradzieże. Niestety, powtórzył Stanisław. Chętnie bym państwu pomógł z tymi złodziejami, ale sam pan rozumie, człowiek ma pierwszeństwo. — Pewnie. Tylko tak sobie myślę, panie władzo, że może to ci sami. — Ci sami? No ci, co tu kradną. Wie pan, panie władzo, może ich przyuważył i go zaśgali, żeby świadka uciszyć. — Wątpię — odparł krótko Tomczak. — Zabić człowieka z powodu nakrycia sprawcy na kradzieży szpadla i grabek? — Ale oczywiście rozważymy i tę hipotezę. Taka praca... Dodał szybko, wyciągając rękę z talerzem po kolejną kiełbaskę, którą gospodarz właśnie zdjął z grilla. Nie możemy pomijać niczego. Kto wie, może przy okazji zgarniemy tych wandali. Nowak rozpromienił się i przerzucił na jego talerz jeszcze dwie spieczone kiełbaski. Musztardy? zapytał życzliwie. I bułeczkę, jeśli można. Poprosił z zadowoleniem podkomisarz Stanisław Tomczak. Marecki nie przepadał za sekcjami, ale cóż, taka robota. Patolog ciął, kroił, ważył, sumiennie komentował własne poczynania na głos i dzielił się wnioskami. Komisarz milczał. Uwagi lekarza nie były skierowane do niego, lecz do urządzenia nagrywającego. Raport dostanie później w formie pisemnej. Równie dobrze mógłby czekać na wynik autopsji w biurze, ale przepisy nakładały na niego obowiązek uczestnictwa, więc uczestniczył. — Jakieś wstępne ustalenia? — zapytał w końcu, gdy sekcja powoli zmierzała do końca. — Jeszcze ale wstępnie mogę powiedzieć, że nie widzę niczego, co wskazywałoby na przestępstwo. — Poinformował go spokojnie patolog. — Jak to? — zdziwił się Marecki. — Tętniak aorty. — Odparł krótko lekarz. — Co z nim? — Pękł. Komisarz analizował ostatnie słowo. — Pękł? Tak sam z siebie i bez powodu? Tak po prostu? Tętniaki tak mają. Siedzą w nas latami, często bez objawów, a potem trach. I mamy nagły zgon sercowy. Czyli Marecki umilkł, nie mogąc sformułować tłukących się po głowie myśli. Nie spodziewał się takiej opinii. Nie ma zabójstwa? To co właściwie jest? Nie widzę niczego, co by wskazywało na udział osób trzecich. Zlitował się nad nim patolog. Wyłączył kamerę i dodał zmieniając ton. Komisarzu, na ogół trudno sformułować kategoryczną opinię w przypadku nagłego zgonu sercowego, ale tu nie ma nad czym gdybać ani debatować. Facet miał tętniaka. Łaził z nim cholera wie jak długo. Tętniak mógł pęknąć w czasie snu, seksu, prowadzenia samochodu. stryk i po ptakach. Stryk? To jest fachowa opinia? Okoliczności znalezienia ciała wskazują na przestępstwo. Być może, obojętnie zgodził się lekarz, ale to nie zabójstwo. Marecki westchnął. Kolega Tomczak ucieszy się, mogąc z czystym sumieniem zamieść sprawę pod dywan. Nie wiadomo, co Denat robił w tych krzakach, ale równie dobrze mógł tam paść, a ktoś skorzystał z okazji i go obrobił. Nadal nie wiedział, jak facet tam dotarł i z kim. Na pewno nie pieszo. Może hipoteza z panienką do towarzystwa, płatną lub bezpłatną, była słuszna. Gość padł w trakcie, więc przestraszyła się i uciekła, a przy okazji go okradła. A gdyby w porę wezwano pomoc? Nie, jak pstryk to pstryk, pan Bóg wyłączył światło. Właściwie to padł przed, a nie w trakcie sądząc po stanie ubrania. Z tego, co mówił patolog, wynikało, że zgon mógł nastąpić w każdej chwili. Proszę przesłać mi raport, jak ogarnie pan komplet badań. No, oczywiście. Lekarz na powrót włączył kamerę i zaczął coś mówić, ale Marecki już nie słuchał. Jednorazowe rękawiczki i maseczkę wyrzucił do stojącego nieopodal drzwi kosza z odpadami medycznymi i wyszedł. Nie miał tu już czego szukać. Zabójstwa nie było. W tej chwili jedyne, co go interesowało, to identyfikacja zwłok. Trzeba będzie oficjalnie ogłosić znalezienie ciała i opublikować portret. I po robocie, pomyślał smętnie, wsiadając do samochodu. Powinien się cieszyć, że zabójca nie chodzi po mieście, a był tym niemal zawiedziony. Co z nim jest nie tak? Na widok detektywów Renata Dąbek wybuchnęła spazmatycznym płaczem i rzuciła się Matyldzie na szyję. Nie odbiera telefonu, łukała. Nie ma go. Nie ma, coś mu się stało. Spokojnie, pani Renato. Matylda poklepała ją po plecach, jednocześnie odwracając głowę, by spojrzeć na Mareczka. Ratunku! Szepnęła, ale on wzruszył ramionami i oparł się o ścianę domu w oczekiwaniu, aż klientka wyrzuci z siebie to, co ma do wyrzucenia i zaprosi ich do środka. Mam być spokojna, skoro go nie ma. Matylda poczuła, jak coś wilgotnego spływa jej po obojczyku w stronę pachy. Kurde melek, oby to były łzy, jęknęła w duchu. Pani Renato, stanowczym ruchem odsunęła ją od siebie, ciesząc się, że rano związała włosy w ciasny koczek, dzięki czemu nie zaplątały się w pierścionki na palcach klientki. Proszę się uspokoić. Wiem, że jest pani trudno, ale musimy omówić dalsze kroki. Tak, tak, oczywiście. Łzy stróżkami ciekły jej po twarzy. Nie była jedną z tych kobiet, które wyglądają ładnie, gdy płaczą. Zresztą niewiele kobiet należało do tego rzadkiego gatunku. Proszę, proszę, niech państwo wejdą. Mogłaby się zdecydować, czy chce rozwodu, czy też kocha męża. Szepnął Mareczek, drepcząc za Matyldą. Nie miał ochoty stać się pocieszycielem spazmującej klientki. Wprawdzie Dąbkowa była całkiem atrakcyjna, Lecz nie znaczyło to, że lubił, kiedy kobiety smarkały mu w koszule. — Myślę, że ta histeria to nie z powodu domka — otrzepnęła Matylda. Klientka zaprowadziła ich tym razem do kuchni, gdzie na blacie stała filiżanka kawy i popielniczka pełna niedopałków. Podkrążone oczy i ziemista cera kobiety wskazywały na brak snu. — Pani Renato, powiem wprost. Uważam za konieczne i właściwe, by zgłosić zaginięcie męża — o Boże! Bardzo mi przykro, ale nikt w firmie nie ma z nim kontaktu. Jego nieobecność w pracy jest nienaturalna, a skoro twierdzi pani, że mąż nie ma żadnych znajomych, którzy mogliby udzielić nam jakichś informacji, brak nam punktu zaczepienia, by móc go szukać. Oczywiście moglibyśmy podjąć pewne kroki. Matylda nie potrafiła powiedzieć jakie, ale Salomea na bank by coś wymyśliła albo skorzystała ze swoich znajomości i zdobyła nagrania z miejskiego monitoringu. Ale to strata czasu, którego nie mamy. Powiadomienie policji na tym etapie pozwoli nam szybko wykluczyć kilka ewentualności i być może wpaść na ślad, który przyspieszy dalsze czynności detektywistyczne. Osłupiała mina Mareczka świadczyła jednoznacznie, że kolega ni w ząb nie rozumie tej przemowy. Taki był jej cel. Zasypać klientkę nic nieznaczącymi słowami, które mają brzmieć fachowo i zdecydowanie, by Dąbkowa myślała, że pani detektyw wie, co robi, i nakłonić kobietę do zgłoszenia zaginięcia męża. — To co ja właściwie mam zrobić? — zapytała niepewnie drżącym głosem. — Ubrać się, wziąć torebkę, dokumenty, zdjęcie małżonka i pojechać z nami na komisariat. — Teraz? — Im szybciej, tym lepiej. A — Ale... Czy nie musi upłynąć 48 godzin? W większości przypadków tak, ale w sytuacji, gdy mamy do czynienia z brakiem równowagi emocjonalnej u zaginionego, Mateusz nie jest niezrównoważony emocjonalnie. Przerwała jej zdziwiona Renata Dąbek. Nie twierdzę, że jest, ale bywa. Gdzie bywa? Nie wiem, gdzie bywa, dlatego musimy zgłosić jego zaginięcie. Ale nie minęło 48 godzin, a sama pani mówiła... Owszem, mogłam mówić. Matylda nie pamiętała, co dokładnie mówiła klientce, ale nie miało to znaczenia. Teraz musiała nakłonić ją do powiedzenia tego, co należy i zarazem przekonać, że to prawda. Jednak sytuacja uległa zmianie. Nie rozumiem. Pan Mateusz na co dzień jest zrównoważonym człowiekiem, a przynajmniej takie sprawia wrażenie. Wszakże po rozmowach z jego współpracownikami uważam, że żył w ogromnym stresie. Długotrwałe napięcie może spowodować załamanie nerwowe, a zatem możemy uznać, że brak mu równowagi emocjonalnej, a dowodem na to jest jego nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy. Proszę wziąć pod uwagę, że kiedy przybyła pani do naszego biura, przekonana, że mamy dowody na niewierność małżonka, w najmniejszym stopniu nie była pani zaniepokojona jego nieobecnością w domu. Zaczęła się pani martwić dopiero wówczas, gdy się okazało, że nie był również w pracy. Zgadza się? Tak, ale... Taka nieobecność w pracy to anomalia. Jej przyczyna może tkwić w stanie psychicznym pana Dąbka. Bardzo złym stanie psychicznym, dodała z naciskiem. Mógł nie wytrzymać presji i te jego liczne romanse, które doprowadziły do rozpadu małżeństwa, czy nie są oznaką zaburzeń emocjonalnych? Być może w ten nieudolny sposób próbował... Matylda szukała właściwego słowa, które nie uraziłoby klientki ale w głowie miała pustkę. Się odstresować? Zatem biorąc pod uwagę całokształt, uważam, że ma pani prawo martwić się o jego życie. Życie? Zgadza się. Życie. Osoby żyjące pod nieustającą presją mogą się dopuścić różnych czynów stanowiących zagrożenie ich zdrowia i życia. Chce pani powiedzieć, że Mateusz mógł się zabić? Nie, oczywiście, że nie, ale mógł się załamać i... Urwała w nadziei, że wpadnie na coś rozsądniejszego. Mogło mu się coś stać. Przypadkiem. Przypadkiem mógł się zabić? Mógł nie zachować należytej ostrożności na zakręcie i wypaść z drogi. Zamknij się, Matylda. Nie mogę. Pogrążasz się. Wiem. Nie mówię, że tak było, ale osoby z zaburzoną równowagą emocjonalną mogą przez przypadek skrzywdzić siebie albo kogoś innego i... Mateusz mógł kogoś skrzywdzić? Renata Dąbek z przerażeniem podniosła dłoń do ust. No raczej nie, zasadniczo nie, ale warto brać pod uwagę jego niezrównoważenie emocjonalne i w takiej sytuacji trudno wykluczyć. Matko Boska! Pięknęła przerażona kobieta. Trzeba go jak najszybciej znaleźć, zanim zrobi coś głupiego. Właśnie tak. Matylda odetchnęła z ulgą. Klientka chyba w końcu zrozumiała, w czym rzecz. Albo i nie. Uznała, widząc jak Dąbkowa sięga po telefon i wybiera jakiś numer. Zamknęła oczy i modliła się o cierpliwość. Dlaczego nie może szczerze powiedzieć tej kobiecie, że niestety, jak chce przyspieszyć procedury, to trzeba troszkę nagiąć prawdę? Nie kłamać, w żadnym wypadku nie wolno kłamywać policji. Ale żona, która martwi się o męża, ma prawo do przesadnych reakcji emocjonalnych, więc trudno w takiej sytuacji uznać kłamstwo za kłamstwo, gdy sama jest nieświadoma tego, że kłamie. Znowu poczta głosowa. Dlatego musimy zgłosić jego zaginięcie. Renata Dombek patrzyła na nią z rozpaczą zupełnie nieadekwatną do niedawno zaprezentowanych uczuć wobec męża. Dla Matyldy stało się jasne, że ta kobieta nie o dąbka się martwi. Pracując na własny rachunek, niezwłocznie powiedziałaby jej, że wszystko wie i klientka ma zdecydować, kogo będą szukać. Pracując dla biura detektywistycznego, musiała wykonywać polecenia. Powinnyśmy jechać, powiedziała łagodnie, acz stanowczo. Natychmiast. W duchu obiecała tamtej, że odnajdzie zaginionego mężczyznę. I nie miała na myśli Mateusza Dąbka. Pozna prawdę, choćby Muszyński miał być zabójcą. Renata Dąbek może się z tym nie zgodzić, ale lepiej znać prawdę, choćby tę najgorszą, niż żyć w niewiedzy.